Rozdział 34. Poduszkowiec wystrzelił z prędkością ponad 17 SP przez stalowy tunel prowadzący na przerażającą powierzchnię planety, gdzie aktualnie znów panował beznadziejny poranny półmrok. Obrzydliwe szare światło tężało przy samym gruncie. SP jest jednostką prędkości obliczoną na podstawie rozsądnej prędkości podróżnej, znośnej dla zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego i umożliwiającej podróżnemu nie spóźnić się więcej niż powiedzmy 5 minut. Chodzi więc jednoznacznie o, zależnie od okoliczności, prawie dowolnie zmienną liczbę, gdyż dwa pierwsze czynniki zmieniają się nie tylko wraz z prędkością jako taką, lecz także w zależności od trzeciego czynnika. Jeśli nie podejdzie się do zagadnienia na zupełnym luzie, to równanie może doprowadzić tego, kto się nad nim mocno zastanawia, do znaczącego stresu, wrzodów żołądka, nawet do śmierci. Szybkość 17 SP nie jest więc prędkością określoną, ale w każdym przypadku dużo za dużą. Poduszkowiec mknął z prędkością 17 SP, a może i więcej – Wysadził naszych przyjaciół obok serca ze złota, leżącego na zamarzniętych skałach sztywno jak zbielała kość i na łeb na szyję pomknął z powrotem w kierunku, z którego właśnie przybył. Prawdopodobnie z powodu niecierpiącej zwłoki prywatnej sprawy. Cała czwórka stała i trzęsąc się z zimna oglądała swój statek kosmiczny. Obok stał drugi statek. Był to patrolowiec policyjny z Blagulon Kappa. Bulwowata, przypominająca rekina konstrukcja, pomalowana na kolor zielonego łupku i pokryta od góry do dołu czarnymi, kanciastymi literami rozmaitej wielkości, tchnącymi różnymi odcieniami wrogości. Kto chciał poświęcić trochę wysiłku na ich odczytanie, mógł się dowiedzieć, skąd statek przybywa, z jakiej pochodzi jednostki i gdzie należy podłączać zasilanie. Sprawiał wrażenie nienaturalnie ciemnego i cichego, nawet jak na statek, którego dwuosobowa załoga leżała uduszona w zadymionym pomieszczeniu kilka kilometrów pod powierzchnią planety. Jest to dziwne, niewytłumaczalne i nieuchwytne, ale jeśli choć raz leciało się przez kosmos, zawsze poznaje się, kiedy statek kosmiczny jest martwy. Ford czuł śmierć statku, ale była dla niego zupełną zagadką. Statek kosmiczny i dwóch policjantów umarło najwyraźniej bez żadnego powodu. Z doświadczenia wiedział, że wszechświat nie działa w ten sposób. Także i pozostała trójka czuła bliskość śmierci. Jeszcze bardziej poczuli jednak zimno. Tak więc w ostrym ataku braku zainteresowania popędzili do cieplutkiego serca ze złota. Ford zostałby by dokładniej obejrzeć blaguloński pojazd. O mało się nie przewrócił, wchodząc na nieruchomą, stalową postać, leżącą twarzą w dół w lodowatym pyle. – Marwin wykrzyknął. – Co tu robisz? – Proszę, nie próbuj wywołać w sobie poczucia, że powinieneś mnie choćby w najmniejszym stopniu zauważyć. Rozległo się z dołu buczenie. Co u ciebie słychać, blacho brzuchu? Jestem bardzo przygnębiony. A co się dzieje? Co ma wisieć, nie utonie. Dlaczego leżysz twarzą w brudzie? Ford szczękając zębami klęknął obok robota. W ten sposób można się czuć najgorzej. – oświadczył Marwin. Nie udawaj, że chcesz ze mną rozmawiać. Wiem, że mnie nienawidzisz. – To nieprawda. – E, tam. Nienawidzisz mnie. Każdy mnie nienawidzi. To element wszechświata. Wystarczy, bym się do kogokolwiek odezwał i już mnie nienawidzi. Nawet roboty mnie nienawidzą. Jeśli nie będziesz zwracał na mnie uwagi, pewnie zaraz sobie pójdę. Dźwignął się z wysiłkiem. Zdecydowanie unikał wzroku Forda, patrząc w przeciwnym kierunku. On też mnie nienawidził, powiedział załamany, pokazując na statek policyjny. Statek? Wiesz, co mu się stało? Ford nagle się podniecił. Znienawidził mnie już po kilku słowach rozmowy. Rozmawiałeś z nim? Zawołał Ford. Co to znaczy, że z nim rozmawiałeś? Po prostu rozmawiałem. Okropnie się nudziłem i byłem w straszliwej depresji, więc podszedłem do niego i podłączyłem się do zewnętrznej końcówki komputera. Przedstawiłem mu szerzej swe poglądy na wszechświat. I co? Popełnił samobójstwo, powiedział Marwin Oschle i poczłapał do serca ze złota.